Budowa chce zmiany ukraińskiej konstytucji gwarantującej decentralizację władzy. Ma to uspokoić sytuację w kraju. Znów szykują się zmiany w hali głównej dworca centralnego w Warszawie. Ma się zamienić w mini-centrum handlowe. Ratownicy medyczni z Małopolski boją się o bezpieczeństwo pacjentów. Wszystko w związku z nowym podziałem ratownictwa medycznego w regionie. Od dziś w województwie są dwa rejony operacyjne, krakowski i karpacki. W pierwszym będą zlokalizowane dwie tak zwane dyspozytornie w Krakowie i Tarnowie, a w tym drugim nie będzie żadnej. Mogą się pojawić problemy z lokalizacją miejsca, do którego trzeba wysłać karetkę, przestrzega ratownik medyczny Krzysztof Olejnik. Obawy są bardzo proste, dotyczą one przede wszystkim znajomości terenu przez dyspozytorów. Dla pacjenta to jest przede wszystkim niebezpieczeństwo, że ktoś może po prostu pomylić miejscowości. W województwie małopolskim jest kilka miejscowości o nazwie na przykład Mszelnica. Wówczas istnieje duże prawdopodobieństwo, że ktoś może pomylić jedną miejscowość z drugą. W regionie sądeckim pacjenci nie mają się czego obawiać, zapewnia dyrektor tamtejszego pogotowia ratunkowego Józef Zygmunt i dodaje. Od dziś w regionie będzie więcej karetek i podstacji powstaną głównie tam, gdzie ambulansy miały wydłużony czas do jazdy do pacjenta. Na rejon działania to jest aż od Gorlic po Sułhutę Beskicką. Mamy najwięcej w tym rozdaniu jak gdyby nowych nowych podstacji, bo aż trzy w naszym rejonie w gminie Korzenna, w gminie Nawojowa i w gminie Rytro. W sumie będzie podstacji 8, a więc 12 karetek w ciągu dnia zabezpiecza ten teren i 8 karetek w ciągu nocy. Ale ratowników medycznych w regionie niepokoi też zmniejszenie liczebności zespołów karetek pogotowia ich zdaniem to także może być niebezpieczne dla pacjentów i dlatego raport w tej sprawie m.in. do ministra zdrowia. Chodzi o to, że dotychczas do chorych wyjeżdżały zespoły trzyosobowe, ale coraz więcej stacji pogotowia zmniejsza liczbę ratowników w karetce do dwóch osób. Doniecka Rada Obwodowa stawia warunki władzom w Kijowie. Lokalni działacze chcą decentralizacji władzy i uznania rosyjskiego za drugi język państwowy. Według nich pozwoli to na uspokojenie sytuacji na Ukrainie. Więcej na ten temat z Kijowa Piotr Pogorzelski. Kroki, których żądają donieccy działacze to opracowanie nowej konstytucji, w której zapisano by decentralizację władzy. Parlament miałby mieć też dodatkową izbę, która reprezentowałaby interesy regionów. Oprócz tego Rada Najwyższa miałaby opracować ustawę o lokalnym referendum. Żądania donieckich deputowanych pokrywają się z propozycjami Moskwy, która chce m.in. uznania rosyjskiego za drugi język państwowy na Ukrainie, a także zmiany ustroju na federalny. Na czele donieckiej Rady Obwodowej stoi Andrii Szyszacki uznawany za osobę związaną z miejscowym oligarchą Rinatem Achmetowem. W mieście dochodziło do zamieszek z udziałem prorosyjskich demonstrantów. Według niektórych mediów stał za nimi ten biznesmen, który starał się zmusić władze centralne do ustępstw. Piotr Pogorzelski, Polskie Radio Kijów. Władze Pyongyangu mówią o rutynowych ćwiczeniach. Około 100 pocisków wystrzelonych z Korei Północnej spadło na wody terytorialne Korei Południowej. Władze w Seulu odpowiedziały ogniem. I o tym Tomasz Sajewicz. Pociski spadły na terytorium Korei Południowej w pobliżu granicy morskiej z północą. Ze względu na zagrożenie ewakuowano mieszkańców dwóch wysp położonych najbliżej obszaru, gdzie eksplodowały. Po ostrzale podjęto decyzję o patrolowaniu granic przez myśliwcę F-15. Korea Północna utrzymuje tymczasem, że były to rutynowe manewry wojskowe. Według źródeł południowo-koreańskich w ich trakcie wystrzelono około 500 pocisków. Pyongyang zagroził przeprowadzeniem kolejnego testu atomowego, rzekomo ze względu na zagrożenie jakim są trwające właśnie manewry sił Korei Południowej i USA. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Pekin. Znikną szklane pawilony, pojawi się olbrzymia antresola. PKP szykują się do ostatniego etapu modernizacji dworca centralnego w Warszawie. Właśnie ogłoszono przetarg na projekt architektoniczny, ale kolejarze swoją koncepcję już mają. Chcą zmienić halę główną w małe centrum handlowe. Pojawią się w nim sklepy, punkty usługowe i gastronomiczne. Odpowiedzialny za nieruchomości w PKP Jarosław Bator mówi, że w hali pojawi się też zupełnie nowa konstrukcja. Pojawia się środkowa część antresoli, która połączy te już istniejące antresole i udostępni pasażerom i klientom. Bo w tej chwili mamy poczekalnię na poziomie plus jeden dworca centralnego, ale ona jest dość słabo wykorzystywana. Żeby się dostać do tej poczekalni, trzeba przejść od tyłu, wejść na schody. Jest to dość skomplikowane. Chcemy przede wszystkim usprawnić komunikację pomiędzy poziomem 0 i plus 1 i stworzyć dodatkową przestrzeń publiczną. Po tym jak zostanie wybrany projekt, kolejarze ogłoszą przetarg na wykonawcę prac. To będą w większości lekkie konstrukcje albo prace, które no, wiążą się z wykończeniem, a nie tak naprawdę z, z budową czegoś od podstaw. Dlatego mamy nadzieję, że uda się pracę zakończyć w trzecim kwartale 2015 roku. Na ostatni etap modernizacji PKP przeznaczyły 10 milionów złotych. To był serwis Trójki. Bez deszczu, ale z mgłami na południu kraju. Taka noc przed nami, a do tego miejscami niewielki mróz. On minus 3 stopni na Podlasiu, do minus 1 w centrum i 4 na Dolnym Śląsku. W ciągu dnia lokalnie możliwe niewielkie opady deszczu, ale też sporo słońca. Od 7 stopni w Gdańsku do 16 we Wrocławiu. Trójka. Program trzeci. 7 minut po 12:00 to jest HCH. Dobry, Dobry wieczór. Bartek Haciński, to ja, witam Państwa bardzo serdecznie. A Jacek Hawryluk to ja i również Państwa bardzo gorąco witam. Dzisiaj witamy Państwa w sposób absolutnie szczególny, ponieważ mamy urodziny 150. Wreszcie się przyznaliśmy, naprawdę jesteśmy. Tłumy, słuchacze ledwo przedaliśmy się do studia. Stosy korespondencji. Alkohol, zaraz będziemy otwierali nie, nie, kolejne nie wolno, butelki. Nie tego tego mówić. Y, fotoreporterzy, święto. Wielkie święto do godziny drugiej. Zapraszamy. Znowu będzie dużo muzyki, a pomiędzy utworami będziemy do Państwa mówić. Rozpoczynamy party. Tak, party urodzinowe. Tak, niech będzie, niech będzie. Przygotowanie do dwusetki, czyli 150. Jeśli tylko państwo chcą, to możemy ten winyl zapętlić i do godziny drugiej będziemy słuchali George'a Morodera. I wanna funk Nie with proponuj, you nie proponuj, Jacku, bo mm, jeśli dostaniemy teraz starty maili, to będziemy musieli tak zrobić. I co wtedy? HCH. Nic nie powiemy więcej. HCH. Polskieradio.pl Jesteśmy do państwa dyspozycji. Oczywiście przyjmujemy dzisiaj wyłącznie życzenia, jeżeli coś jeszcze zagramy, to, to będzie dobrze, mnóstwo dzisiaj propozycji. Z jednej strony zapraszamy na prywatkę z HCH, czyli pojawią się tacy artyści, których bardzo chcielibyśmy gościć tutaj u nas, a Giorgio Morder należy do takich artystów, no oczywiście będzie też trochę nowości yy, i trochę niespodzianek. Dzień jest dość szczególny, ten dzień się dość, dość szczególny nam zaczął i yy, wydanie 150 HCH to jest prawda. Tak, to można sobie to policzyć, prawda. można sprawdzić na stronie internetowej Mamy już także dobre informacje Ponoć 151 wydanie Będzie się rozpoczynało w poniedziałek o 19 e, tak, Grzegorz tak, Hoffman tak, żeby, żeby, żeby wydłużyć i Audycja się wydłuży o 3 godziny Będzie trwała do północy Ile chcesz No dobrze, to jeszcze jesteśmy w trakcie negocjacji w takim razie Natomiast jeż, Jeśli państwu zrobimy jakiegoś psikusa W trakcie tej audycji to można wysłać nam mail pod adresem hch.polskieradio.pl i wyliczyć nam, wytknąć te, te psikusy czy oszustwa i można dostać cenną nagrodę na koniec tego wydania HCH. Na przykład? Warto nas śledzić w tej jubileuszowej wyjątkowej. Edycji, Informacja prawdziwa. Dzisiaj jesteśmy wyjątkowo do godziny drugiej, zatem proszę mocne kawy. My już jesteśmy po kawach i na pewno dotrwamy do godziny drugiej. I jedziemy na jamajkę Deadbeat and Paul saint Hilaire. intentions, down in a dungeon, well deep in a cell. You love me grandfather and gave me a name. Now what the heck them expect from me? What the heck them expect? After you slave, we are robbed, we street we are king. I Paul Saint-Hilaire, jeden z najbardziej innowacyjnych producentów y, związanych z elektroniczną wersją dubu w ostatnich latach, nawet kilkunastu już latach. Y, Kanadyjczyk y, ukrywający się właśnie pod pseudonimem Deadbeat. A do tego Tiki Man, czyli Paul Hiller, y, To z kolei jeden z wokalistów takich, którzy się y, gdzieś w kręgach... Y, takiej krzyżówki dubu y, tradycyjnego i y, y, muzyki techno y, pojawiają i tutaj y, te, te produkcje deadbita y, doskonale ociepla swoim głosem, bardzo ładnymi takimi frazami wokalnymi. I tak troszeczkę te głębokie bity wprowadzą nas do Afryki. To jest płyta, która troszeczkę już poczekała na prezentację, ale myślę, że warto do niej powrócić. Death Music to jest kolejna grupa, która fascynuje się brzmieniem z Mali. Jego liderzy to Hugo Race i Chris Ekman. Muzycy świetnie nam znani z wielu różnych przedsięwzięć i projektów, którzy od pewnego czasu zafascynowani są kulturą, może od dawna nawet kulturą afrykańską, ale jako dark music relatywnie od niedawna nagrywają. Poprzedni album Troubles, który ukazał się mniej więcej w połowie ubiegłego roku, został nagrany w Bamako z udziałem sporej liczby malijskich muzyków i na początku tego roku pojawiła się kolejna płyta, która powstała podczas tej samej sesji w Bamako. Część muzyków, którzy pojawili się na Troubles również pojawia się na tej płycie, ale jak sami muzycy opisują to. Znacznie mniej jest takich korzennych, europejskich brzmień. Więcej jest właśnie rzeczy może mniej oczywistych. Odrobina również dabu nieco więcej produkcji, a zatem rzecz, która może jest jakimś uzupełnieniem tego, co Dirt Music proponowali wcześniej. Oczywiście różni goście. Między innymi Super Eleven, Ben Zabo, Członkowie Tami Crest, y, Ibrahim Dów y, z Senegalu i także Samba Ture, który y, także pojawiał się na poprzednich płytach, a Red Dust, właśnie taki odrobinę dabowy utwór. Czyli cała ekipa y, Glitter Beat tak naprawdę. Tej, tak jest. Tej, takiej, tak, podwytwórni, y, którzy nagrywają dla właśnie tej wytwórni, pojawia się tutaj całość zarejestrowana w Bamako. Red Dust y, to był single, który promował ten album. No niby nic nowego jeśli chodzi o muzykę malijską, no ale to jest kolejna mieszanka Europy z Afryką. Dirt Music i Samba Touré z nowej płyty Dirt Music zatytułowanej Lion City, która pojawiła się pod koniec marca, natomiast ten utwór rzeczywiście jako promujący, jako singiel był już dostępny w sieci bodaj od początku lutego. Skład właściwie niezmieniony, jeśli chodzi o Dirt Music z płyty Troubles z poprzedniego roku, no ale teraz więcej produkcji i, i więcej, powiedziałbym, może jakichś takich niepewności muzycznych i nieoczywistości? Przy okazji przypominamy, że jeżeli uważają Państwo, że w którymś momencie. Państwo wkręcą, Mówiąc szczerze, kręcimy i coś mylimy, to bardzo prosimy o natychmiastowe maile Haczecha Mamy Bażyc, dla to jest Państwa. Możemy po prostu złożyć życzenia, to wtedy nie Przypominamy, że jest para 150. Mamy czysta. kolejne propozycje prowadzenia programu o innych porach. Przyjmujemy je. Tak, Od, pomyślimy. Jeśli ktoś jest autorem audycji w trójce i chciałby nam złożyć jakąś ofertę, na przykład. Się ktoś na przykład. się źle czuje na przykład o godzinie 20 albo 21. Kiedy... My się dobrze czujemy, czujemy o każdej porze. Tak jest, chociaż tak o trzeciej już zasypiamy w nocy. No to prawda, ale też się dobrze czujemy śpiąc. Wtedy się najlepiej czujemy. Tak, tak jest. Nadrabiamy zaległości sprzed kilku tygodni. Annie Clark, inaczej St. Vincent, może bardziej nawet znana jako St. Vincent. Nam także znana z ekipy Sufiana Stevensa, z grupy The Polyphonic Spree i tak dalej, i tak dalej, ale już kilka albumów solowych na koncie i płyta z Davidem Bernem moim zdaniem taka średnia natomiast ta nowa płyta solowa zatytułowana po prostu St. Vincent jest znakomita i tutaj no, przede wszystkim muszę powiedzieć, że jestem pod olbrzymim wrażeniem St. Vincent jako gitarzystki to jest doskonała płyta gitarowa. Jednocześnie pojawiają się tutaj melodie, ta płyta jest wielowymiarowa, bardzo dobra produkcja, ale te partie gitarowe, one, one są pisienką na torcie w tym momencie, że tak użyję trochę wyświechtanego wyrażenia. Momentami mi ta płyta przypomina grupę The Flaming Lips w dwóch, trzech momentach notabene, jeśli ktoś jeszcze nie słyszał, to zespół The Flaming Lips udostępnił w sieci właśnie y, swoją y, płytę, którą można puścić jednocześnie z płytą Dark Side of the Moon grupy Pink Floyd. Są, jest przystosowana do tego, żeby słuchać jednocześnie. W czym mają doświadczenie, bo w czym, przecież... W czym mają doświadczenie, bo produkują... Kilkanaście lat temu wyprodukowali... Tak, mieli już swoją wersję. Cztery różne... Side, i, tak, znaczy, swoją wersję Dark Side, A wcześniej jeszcze wyprodukowali cztery różne płyty, które należało odtwarzać w tym samym czasie. Tak jest, płyta, słynna płyta Zerika Także można tego poszukać. To nie wyszło na żadnym nośniku. Można poszukać na przykład na SoundCloudzie pojawiło się, pewnie jakieś problemy z synchronizacją będą, no ale spróbować można no a za chwilę posłuchamy Sand Vincent właśnie w takim utworze nieco przypominającym nagrania Wayne'a Coina i spółki, a później Son człowiek, którego już słuchaliśmy dwa lata temu kiedy wydał pierwszą epkę jest to taki no, kolejny producent, wokalista bardzo wszechstronny, bardzo uzdolniony nie chcę powiedzieć, że już formatu Jamesa Blake'a, ale bywa do niego porównywany i pierwsza płyta, która się ukaże za kilka dni, bo tutaj z kolei wyprzedzamy rzeczywistość, płyta zatytułowana Tremors, która zostanie wydana przez wytwórnię 4AD, jest bardzo, bardzo dobrym znakiem na przyszłość dla tego muzyka. You motherless creatures, you know Oh, in perpetual night Oh, it's terribly frightening, you know You know Oh, you got the pop in the hiss In the city of misfits, you know Safe, safe and safest eh? Faithful, faithless Oh, dim, dim, and dimmer uh, Sucker for sin Shotgun oh tree crack the whip again, make me see sharpen your eyes nice for me, infiltrate my body. Contract, hey. day, killer pro. Love me. że z tego to będzie spory sukces. Będą ludzie z tego. Son. Z tego son. syna będą ludzie. Son. Ale son taki przez H w środku. Chyba z niemiecka pisany. Zresztą ten muzyk ma jakieś takie wyraźne sympatie. Jeśli chodzi o obszar niemieckojęzyczny. Przeniósł się z południowego Londynu Czyli z Mekki, wszystkich producentów i w y, takich w typie dubstepowym, czy w typie Jamesa Blake'a do Austrii, do Wiednia i tam tworzy aktualnie, produkując trochę muzykę dla innych, y, również swoje nagrania y, solowe, jak widać. Ta płyta y, wychodzi y, dokładnie 7 kwietnia, więc w przyszły poniedziałek. Czyli Son nagrywa dla 4 d a San Vincent rozstała się, zdaje się, z Tak, wórnią. jest na własną rękę, ale z drugiej strony jest dystrybuowana przez dużą wytwórnię, przez Universal, także to zupełnie inne dotarcie do publiczności w tym momencie. Ta płyta powinna być wszędzie dostępna. Strasznie nam wolno. Dzisiaj idzie za 16 minut, godzina pierwsza, ono, nie jesteśmy... w swojej. mamy trzy kartki utworów, a no tak, zagraliśmy... No niewiele, ale tak to da tak na urodzinach. Przypominamy hchpolskieradio.pl. No i kolejna gorąca rzecz, ponieważ w ubiegłym tygodniu na dwóch koncertach w Polsce pojawił się. Nie, w, w ubiegłym? Nie, już dwa tygodnie temu. Dwa tygodnie, dwa tygodnie temu. Tygodnie temu tak. Na dwóch koncertach w Warszawie w klubie Pardon, to tu wystąpił Michael Czaira, lider zespołu Swans. Dwa. No, niby repertuarowo podobne koncerty, bo na, na pierwszym byłem, przyznaję, chyba na połowie, bo w kolonie francuskie wzywały, ale na drugim byłem w całości. I to był znacznie mocniejszy ten drugi koncert. Utwory się pokrywały. Michael Jaira chyba oswoił się z tą niewielką salą. W Paryżu grał, z tego co słyszałem, w kościele w dzielnicy Marais, tuż przy... Rzeźbie Ukrzyżowanego Chrystusa. Podnosić wyrażenie były niesamowite. No tutaj zupełnie inny kontekst. Drugi koncert naprawdę no, świetny. No poczekaj, poczekaj. No nie taki, nie taki zły kontekst. Kościół naprzeciwko. No. Po drugiej stronie klub Pardon to Tu. Tak jest. Natomiast to najciekawsze, że Michael Jaira wyjechał, ale już zostawił nam swoje nowe utwory. zarejestrowane w warszawskim klubie Pardon to Tu podczas akustycznych sesji, które miał przed koncertami. No i już pojawiła się mała epka z tymi nagraniami, na razie cyfrowa, niebawem będzie płyta winylowa, a zatem mamy swój nasz rodzimy akcent, jeśli chodzi o nagrania Michaela Jiry. Kto wie, może powróci z grupą The Swans, bo już są anonsowane koncerty w Wielkiej Brytanii w maju, jeśli dobrze pamiętam. W najnowszym numerze Wajera wszystko już jest podane, także być może jeszcze przyjedzie. No ale póki co Michael Jaira akustycznie z klubu Pardon to Tu. Well, hello there. This is a, a version mm -hmm. of screenshot a song that some of you might have seen in the last year us trying to work out and eventually we gave up because it sucked but um, this is a new groove idea that I have for it and it's in E it may end up being in D later but uh, let me see I'll try to sing it for you right now mm -hmm. Hey! now, now. Michael Jaira. Screenshot, wersja demo zarejestrowana w warszawskim klubie Pardon to tu. Tych utworów jest kilkanaście niebawem na płycie winylowej. W tej chwili już są dostępne w wersji cyfrowej. To po, jest pokłosie pobytu Michaela Jairy w Warszawie i dwóch koncertów, które odbyły się w klubie Pardon to tu. I proszę, klub już głośny, a będzie jeszcze głośniej o nim, bo wychodzą płyty. No, Będą akurat nieść tu akurat Nazwych było tak średnio, świat. głośno, ale jest głośny. Kolejne nagrania i to kolejne nowości. Tak jest, bo mówiąc szczerze, to jest jednak niespodzianka, chociaż można było się spodziewać, że coś takiego będzie, ponieważ David Sylwian od kilku ładnych lat współpracuje z Feneszem. Współpracuje także z różnymi artystami sceny elektronicznej, improwizowanej na swoich ostatnich płytach. Rzeczywiście ten krąg współpracowników był imponujący i oczywiście główne, główne partie odgrywał w pewnym momencie Fenesz, ale jak się okazuje David Sylvian połączył siły z Tomem Yorkiem. Tyle, że Tom York wyłącznie w tym wypadku zajmuje się elektroniką i wyłącznie Taką bardzo minimalistyczną y, elektroniką. David Sylwian, jak to David Sylwian? Chciałby zaśpiewać piosenkę, ale wiedzą Państwo, że jest bardzo oszczędnym wokalistą i y, no i cóż, no i śpiewa zaledwie kilka wersów, ale y, to jest nowy materiał Koget Sudai to jest tytuł tej płyty. Jak zwykle u Davida Sylwiana. No tak, tak, tak. W stylistyce, Zdecydowanie. Tytuły mają swoje znaczenie. To się mieści. Utwór nazywa się Lenta Lanewe. Cały album nie jest długi. 28 minut. Żaden z nich mam wrażenie się nie przemęcza. Ani Tom York, ani David Sylvian. Ale myślę, że dla miłośników i jednego, i drugiego to jest bardzo miła niespodzianka. Przynajmniej dla mnie była. I to y, połączylibyśmy z utworem y, muzyka o z, znajomym nazwisku. Y, y, wszyscy czekają na płytę Marka Holisa od lat. Wiadomo, wszyscy znamy historię. Y, płyty Hollisa od, nie było od lat 16. Y, Mark Hollis jest jednym z tych, tak, z tych wyjątkowych y, ludzi, którzy poświęcili karierę artystyczną dla y, rodziny, opieki nad dziećmi i po 16 latach doczek doczekaliśmy się płyty, ale płyty syna Marka Hollisa. A gra na klarnecie? Bo Mark Hollis nawet się nauczył grać na klarnecie nie, po rozwiązaniu nie, tok, tok Nie, nie, nie, nie ma tutaj to, to jest płyta stosunkowo elektroniczna tu się pojawiają barwy instrumentów akustycznych, pojawia się Gitara, fortepian. Grają, towarzyszą Brandonowi Hollisowi, to on tak się nazywa, ten, ten muzyk, bardzo młody, 20-letni. Grają członkowie grupy Afterclang, tutaj się pojawiają na tym mhm. płycie. Produkuje to Paul Webb, czyli mamy. Basista produkcję. Tok -tok. Tak, basisty Tok Tok. Więc wszystko z jednej strony zostaje w rodzinie. Płyta nosi tytuł taki dosyć prowokacyjny: It's No Life i. Jedna rzecz gdzieś tam zostaje, znaczy z wypowiedzi Brandona Hollisa taki lekki ton no tego, że Mark Hollis z jednej strony był wspaniałym ojcem, ale z, jednej, z drugiej strony był trochę nadopiekuńczy. I ta, ta płyta wydaje się też jednak wyrazem jakiegoś buntu, takiego próby, próby przynajmniej no, pod, pod nie, nie, nie tyle konkurowania z ojcem, co może pokazania, że syn no też ma Ojciec talent. się chyba zmienił w ostatnich latach, bo ostatnie lata działalności to, kto, kto zdaje się, była pełna dyktatura. No właśnie, także słuchamy odkryć, nowych odkryć wybitnych muzyków no, tej dekady lat 80 i 90 Tom i David Sylvian. A później Brandon Hollis z płyty It's No Life. No, I'm hearing Fiocca. Fiocca.